To są informacje Polskiego Radia 24. Dwie osoby zostały ranne w wichurach, które przechodzą nad Polską. Strażacy interweniowali dziś ponad dwa tysiące razy. Trwają świąteczne powroty. Policja apeluje do kierowców o rozwagę i wyrozumiałość. Serbs Serbskie służby zaprzeczają spekulacjom węgierskiego rządu. Nie znalazły żadnych dowodów na udział Ukrainy w próbie sabotażu gazociągu Balkan Stream. Minęła 17. Radosław Siennicki zaprasza. Powalone drzewa, zerwane dachy i brak prądu to skutek wichur, które przechodzą nad Polską. Od północy strażacy interweniowali ponad 2000 razy. Dwie osoby zostały lekko ranne. W Bobrownikach na Lubelszczyźnie uszkodzona linia energetyczna poraziła 45-letniego mężczyznę. W Łodzi spadający konar ranił kierowcę samochodu dostawczego. Ostrzeżenia MGW przed silnym wiatrem będą obowiązywać do wieczora w 12 województwach. Najtrudniejsza sytuacja panuje na wybrzeżu, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. W całym kraju silny i porwisty wiatr osiągający w porywach do 85 km na godzinę, a nad samym morzem miejscami do 95 km na godzinę. Połamane drzewa przerwały linie energetyczne. Bez prądu pozostaje ponad 60 tysięcy odbiorców, głównie na Mazowszu Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Robimy co możemy, aby naprawić każdą awarię, mówi Karolina Mirosław z Lubelskiego Oddziału Polskiej Grupy Energetycznej. W oddziale Lublin mamy na ten moment ponad 3900 odbiorców bez zasilania. Są to głównie gminy Minkowice, Uścimów, Ludwinów, Niemce, Ostrówek, a także w rejonie energetycznym Radzeń Podlaski gmina Międzyrzec i Drelów, Dębowa Kłoda, Milanów, Ujan, Majorat, Borki, Konkolewnica i Wochy. Jeśli chodzi o oddział Zamość, to tutaj jest blisko 5000 odbiorców bez zasilania na ten moment okolice Piłgoraja, gmina Różaniec, Cyców i Aleksandrów. Strażacy apelują, aby nie chować się pod drzewami oraz unikać otwartej przestrzeni. Polacy wracają ze świąt. Bezpieczeństwa na drogach pilnuje dziś większa liczba patroli. Policjantów możemy się spodziewać szczególnie w miejscach tworzenia się korków, na przykład przy wjazdach do dużych miast. Kierowcy powinni zachować szczególną uwagę przez całą trasę, bo wiele wypadków ma miejsce nawet na ostatnim etapie podróży, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Najczęściej, i to wynika ze statystyk, ten błąd relaksacji dotyczy tego ostatniego momentu naszej podróży. Kiedy już jesteśmy pewni, że dojechaliśmy, a na przykład okazuje się, że te kilkaset metrów czy kilka kilometrów od domu mamy przebudowę trasy. I zaczynamy dziwne manewry, albo w ogóle nie spodziewamy się tego, że tak się może wydarzyć. No oczywiście tutaj dokładamy ten wspólny mianownik, jakim jest prędkość, zmęczenie po podróży. Od piątku do wczoraj na polskich drogach doszło do ponad 150 wypadków, w których zginęło 16 osób, a prawie 190 zostało rannych. Serbskie służby zaprzeczają spekulacjom węgierskiego rządu. Belgrad informuje, że nie znalazł żadnych dowodów na udział Ukrainy w próbie sabotażu rurociągu Balkan Stream. służą do transportu rosyjskiego gazu na Węgry. Więcej na ten temat Przemysław Flis.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 Akt wandalizmu w kościele i na plebanii jednej z oświęcimskich parafii. Sprawca jest już w rękach policji. O sprawie zaalarmował proboszcz. Zgłosił, że ktoś uszkodził drzwi wejściowe i okna. Relacjonuje Małgorzata Jurecka z komendy w Oświęcimiu. Na miejsce niezwłocznie udali się policjanci. Mężczyzna ten został zatrzymany. Był to 23-letni mieszkaniec Oświęcimia. W jego organizmie znajdowały się dwa promile alkoholu. Mężczyzna trafił do pomieszczeń dla osób zatrzymanych oświęcimskiej komendy policji. Aktualnie policjanci ustalają wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Za uszkodzenie mienia grozi do 5 lat pozbawienia wolności. To były informacje Polskiego Radia 24. Do wieczora w prawie całym kraju obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed silnym wiatrem. W nocy na Dolnym Śląsku i Obolszczyźnie Śląsku należy spodziewać się przymrozków. Temperatura będzie wyrównana: wyniesie od 1 do 4 stopni Celsjusza, nieco chłodniej w rejonach podgórskich, od minus 2 do zera. Jutro we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem i przejściowo krupy śnieżnej. Termometry pokażą od 4 stopni na północnym wschodzie Helu i w rejonach podgórskich Karpat, przez 10 w centrum do 12 na zachodzie. Taki to kwiecień, plecień, co przeplata, trochę zimy, trochę lata. 6 minut po 17 w Polskim Radiu 24. Teraz informacje z regionów. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Śmigus, Dengus, to określenie pewnie państwo znają, ale jest jeszcze oblewanka albo Dzień Świętego Lejka. Tak w różnych regionach Polski nazywany jest lany poniedziałek i to zgodnie z tradycją powinien być najbardziej mokry dzień w roku. Jak to wyglądało dawniej na Warmii i Mazurach, to sprawdzała dla Państwa Katarzyna Piasecka z Radia Olsztyn. Na Warmii dawniej zamiast oblewania wodą jak w innych regionach polskim chłopcy smagali dziewczęta po nogach jełowcowymi gałązkami. Wybrankom natomiast wróżono szybkie za mąż pójście, mówi Teresa Mamińska z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Dawniej nazywano ten dzień chodzeniem po smaganiu. Chłopcy brali gałązki, którymi delikatnie smagali dziewczęta po łydkach. Dziewczęta mogły się od tego smagania wykupić, musiały podarować chłopcu jajko pisankę ozdobioną przez siebie. Mogły podarować surowe jajko bądź włożyć nawet to jajko do kieszeni na znak tego, że nie podoba się ten chłopiec, dziewczynce. Podobnie wyglądało to na Mazurach, ale były też inne tradycje, dodaje Magdalena Szumska z Muzeum Historycznego w Ełku. Chodzenie po wykupku z kurkiem. Chłopcy wycinali koguta albo z deski, albo z tektury, bądź też wkładali żywego tego koguta do koszyka. Z takim kogutem chodziło się od domu do domu, śpiewało się wesoło. Alleluja oraz składało się wielkanocne życzenia. W zamian za to chłopcy dostawali wykup. Tym wykupem były jajka i ciasta. Świąteczne pochody znane były także na Warmii, dodaje Teresa Mamińska. Dawniej święta spędzano na świeżym powietrzu. Po wsi chodziły grupy młodzieży zwane wykupnikami. I na przykład chłopcy chodzili z gałązkami wierzbowymi, natomiast dziewczęta z tak zwanym gajkiem maikiem. Jest to zielone drzewko, najczęściej gałązki jodły lub sosny, które dziewczęta przystrajały wstążkami i z takim kolorowym drzewkiem w wesołych, kolorowych pochodach życzyły wszystkim mieszkańcom z tym świąt wielkanocnych. Poniedziałek wielkanocny to także rodzinne zabawy, mówi Anna Czachorowska, etnograf z Muzeum Warmi i Mazur w Olsztynie. Wiele jest przekazów, które mówią o tym, że były konkursy na jedzenie. Jak największej ilości jajek też służyły jajka do zabawy. Jajka przynosił wielkanocny zając. Mogły być ukrywane gdzieś tam w sadzie, w ogrodzie, gdzie dzieci szukały jajek wielkanocnych. Nawiązując do bardziej współczesnych czasów, woda także była wykorzystywana, ale polewano nią ziemi. By dawała lepsze plony. Są jednak tradycje, które się nie zmieniają. Drugi dzień świąt Wielkiej Nocy, zarówno dawniej, jak i dziś, to czas na odwiedziny krewnych i znajomych. I o tym, jak obchodzono lany poniedziałek na Warmii i mazurach, opowiadała Państwu Katarzyna Piasecka z radia Olsztyn. Kroszonki. Pisanki, lany poniedziałek, także witki i krzyżyki to tylko część bogatych tradycji wielkanocnych Śląska Opolskiego. Skąd się wzięły, co symbolizują? O tym za chwilę Monika Matuszkiewicz-Biel z Radia Opole. Monika sprawdzi też czym różni się kroszonka od pisanki i dlaczego te zwyczaje do dziś są tak ważne dla mieszkańców regionu. Tradycje wielkanocne na Śląsku Opolskim są bogate, barwne i głęboko zakorzenione w lokalnej kulturze oraz wierzeniach ludowych. Do najważniejszych zwyczajów należą m.in. kroszonki, pisanki, lany poniedziałek, a także krzyżyki. Jeśli chodzi o kroszonki, to są to jajka barwione na jednolity kolor, a następnie zdobione poprzez wydrapywanie wzorów ostrym narzędziem. Z kolei pisanki są zdobione poprzez malowanie lub nakładanie wzoru woskiem. Oba rodzaje jajek wpisane są na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. A więcej na temat pisanek, bo to one pojawiły się jako pierwsze w naszym regionie, powie Helena Wojtasik, twórczyni ludowa. Pisanka jest starsza. Pisanka jak gdyby, ona istniała tutaj na terenach śląskich, ponieważ historycznie kiedyś była tu wielka puszcza, prawda? W puszczy były dzikie pszczoły, był miód, był wosk, a metal powstał kiedy? bardzo, bardzo, bardzo późno. I dlatego, no historycznie wiadomo, że pisanka była pierwsza. Mamy zresztą potwierdzenie tego faktu Muzeum śląsko Opolskiego, mamy skamienielinę, pisanki z X wieku, która została znaleziona na opolskim ostrówku w trakcie budowy amfiteatru. No i to jest potwierdzenie ona jest z X wieku, opisana prawdopodobnie łojem i zabarwiona w barwniku z, z kory olchowej albo z orzecha, albo dębu, olcha albo dąb. I w ten sposób Powstawały pisanki, więc one były historycznie pierwsze. Wszystkie formy pozostałe pochodzą od pisanki. Natomiast większość tej chwili na opolszczyźnie twórczeń ludowych tworzy kroszonki to teraz posłuchajmy na temat kroszonek i jak je się wykonuje, bo przyznam Państwu szczerze, że ja do tej pory nie potrafię tego robić. Kroszonka, jak same słowo tak trochę już nas naprowadza, krasić, czyli skrobać, tak? czyli wydrapywać. Magdalena Poprawka, twórczyni Ludowa. Kroszonka właśnie tym się charakteryzuje, że drapiemy ją nożykiem albo jakimś innym ostrym narzędziem, po to, żeby wydobyć właśnie ten wzór, który jest na skorupce jajka, ale to jest charakterystyczne właśnie, że farbujemy w jednym kolorze i wydrapując ma uzyskujemy kolor biały, czyli tej właściwej skorupki jajka. Przy zaś jest różnica tego typu, że przede wszystkim farbujemy na bieżąco, a wzór nakładany na skorupkę jajka jest nakładany kiską tudzież szpilką, ale woskiem. Czyli tym sposobem nakładamy kolejną warstwy wosku i od najjaśniejszego koloru, który mamy do dyspozycji, jeśli chodzi o barwniki, taka jest różnica. Jednak nie samymi pisankami i kroszonkami Śląsk Opolski stoi. Tradycje, które są kultywowane do dziś, są także w obrządkach świąt wielkanocnych. W poniedziałek wielkanocny na polach ustawia się krzyżyki. A co to takiego? To wyjaśni etnograf Elżbieta oficarska. To były też takie symboliczne zabezpieczenie pól przed wszystkim złym. A złem była pogoda, grad. Grad był bardzo poważnym problemem, bo jedno takie właśnie zbicie gradem marno trawiło cały wysiłek, który włożono właśnie w to, żeby zebrać plony. Więc starano się otoczyć za pomocą tych krzyżyków, otoczyć pole takim, dzisiaj powiedzielibyśmy polem siłowym, takim niewidzialnym polem, bo jest stawiano w czterech rogach pola i na środku jeszcze. Polewano wświęconą wodą. Czasami odmawiano jeszcze modlitwę, bądź pewną taką, regułą, taką formułę, która właśnie dodatkowo wzmacniała cały ten obrzęd. I to, że te były właśnie te krzyżyki w czterech rogach, otaczało niejako to pole właśnie przed tymi złymi mocami, które mogły wejść. Czyli właśnie tak jak wspomniałam, grad, zwierzęta leśne, które też często niszczyły, nadmierny opad deszczu, zalanie, susza. Wszystko to, co wpływało na to, że po prostu to mogło być zmarnowane. Jak już jesteśmy przy drugim dniu świąt, to nie wolno zapomnieć o tradycji, która wciąż jest żywa, a mianowicie o Dingusie. Lany poniedziałek na Śląsku Opolskim to nie tylko polewanie dziewcząt wodą, ale też smaganie ich po nogach. Co się za tym kryje? To zdradzi Elżbieta Oficjarska. Nazwa jeszcze się zachowała często się śmigus-dyngus i tutaj się nie odnosiło do polewania, a do takiego symbolicznego obijania łydek dziewcząt gałązkami wierzby. Smaganie Takiego właśnie po łydkach i to też miało popędzić przyrodę poprzez te dziewczęta do tego, żeby wreszcie się odrodziła i żeby wreszcie właśnie zaczęła wydawać plony. Jak Państwo słyszeliście, Wielkanoc na Śląsku Opolskim to czas, w którym tradycja i wiara przenikają się w wyjątkowy sposób. A dzięki pielęgnowaniu tych zwyczajów mieszkańcy przekazują je kolejnym pokoleniom, zachowując unikalne dziedzictwo. Z Opola Monika Matuszkiewicz-Biel. Smaganie dyngusem, jednobarwne pisanki i charakterystyczne klaprowanie to akurat północne Kaszuby i Wielkanoc w tej części naszego kraju. Jastra. Tak w języku kaszubskim określa się te święta, odwołują się do tradycji o bardzo dawnym rodowodzie, przenikniętych lokalnymi wierzeniami i zwyczajami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Choć wiele zwyczajów zanika, wciąż są ludzie, którzy dbają, by kaszubskie tradycje przetrwały. Opowiadają o nich, tłumaczą, a nawet przekładają je na deski lokalnego teatru. Jakie znaczenia kryją się za wielkanocnymi obrzędami, czym jest prażnica i dlaczego w Wielki Poniedziałek na Kaszubach nie polewamy się wodą. O kaszubskich tradycjach wielkanocnych opowiada Brunon Ceszkę, kaszubski regionalista, artysta, aktywista społeczny, w rozmowie z Dawidem Detlafem z Radia Wrocław. Mówiąc o okresie wielkanocnym, to oczywiście to jest Wielki Piątek, no to wtedy oczywiście dzwony milkną w kościele i wtedy w grę wchodzą tzw. hałaśliwe klapry, klekotki, my to po kaszubsku mówimy klaprem Tego dnia około 30-40 chłopców chodziło trzy razy dziennie po wsi i klaprowali i oni właśnie poprzez to oznajmiali żałobę. Kolejnym takim momentem to były Jastra, czyli Wielkanoc, po kaszubsku Jastra. Ludzie gremialnie chodzili na zmartwychwstanie. I tutaj po uroczystości ludzie idąc do domu obserwowali kierunek wiatru. Wierzono, że skąd wieje wiatr, to w całym roku właśnie będą przeważać wiatry właśnie z tego kierunku. Co ciekawe, u nas jeszcze nawet po z martwych wstaniu, jeszcze przed południem, przestrzegano postu. Tutaj bardzo popularne były ryby wrażone. U nas to bardzo popularna była parażnica po kaszubsku, czyli jajecznica na słoninie. I to było generalnie ulubione danie świąteczne kaszubów. U nas nie praktykowano święconek, natomiast jedzono. Jajka gotowane, a były one malowane najczęściej na jeden kolor. I przeważnie farbowano je gotowanymi koszulkami cebuli. W pierwszy dzień świąt wielkanocnych, to była oczywiście z rana wielka uciecha dla najmłodszych, dla dzieci. Szukali oni bowiem we wcześniej zbudowanych gniazdach śladu wizyty zająca. I mocno wierzyli, że tego dnia zając znosił dzieciom jajka. Nieraz malutkie jajeczko, ale... Najważniejsze były to od zająca. Szczerze mówiąc, ja osobiście też chodziłem po ogrodzie i szukałem i z taką wielką wiarą i nadzieją szukałem tych jajeczek od zająca. Musieliśmy tak wnikliwie podchodzić do każdego krzaczka i to było ogromne przeżycie. Tego dnia zakochani spotykali się razem ze swoimi rodzicami i wtedy następowały tak zwane... Po Kaszubsku to się mówi z zmywine, czyli była to taka wzajemna ugoda rodziców dotycząca posagu panny młodej. Z drugiej strony również właśnie w tym dniu bardzo często wyprawiano huczne wesela. Tradycja to jest drugi dzień świąt wielkanocnych. My mówimy generalnie po kaszubsku na Wielkanoc jastra, a więc był to jastrowy poniedzylk i tutaj był zwyczaj smagania dyngusem. A u nas na Kaszubach polegał na tym, iż młodzież, zwykle męska, chłostała zielonymi rózgami kobiety, przede wszystkim dziewczyny. Zwykle chodzono grupami, raczej rzadziej indywidualnie. Bywało nieraz, iż to tak zwane kolędowanie, czyli chodzenie, rozpoczynało się nawet o czwarty nad ranem. Dingus był częstym przyczynkiem poznania się nawet młodej pary. Ja tak zauważam, jak już coś zaczyna ginąć tak naprawdę to wtedy to się zaczyna przenosić na scenę. U nas w końcówce lat 90. to bo u nas e, tradycje teatralne są bardzo bogate wstrzemnie, myśmy wystawiali taką sztukę Wrejerze jedą, y czyli ci wrejerze, nawiązując do tego drugiego dnia Wielkanocy, właśnie z tymi różgami to są ci wraje, że na wreje, ta tradycja no, powinna trwać, bo to cechuje tutaj nas, naszą kulturę, wyodrębnia nas i stanowi taką wartość, która w pewnym momencie scala naszą społeczność i nas opisuje, nadaje naszą tożsamość. Z Brunonem Ceszkem rozmawiał Dawid Etlaw z Radia Wrocław. A w Krakowie jak co roku w lany poniedziałek odbył się odpust Emaus. To nieodłączne wydarzenie w stolicy Małopolski. Tegoroczna edycja była jednak wyjątkowa. A to z uwagi na powrót odpustu na swoje ikoniczne miejsce wróciły też nieco zapomniane w ostatnich latach tradycje. O jednej z nich teraz opowie Magdalena Litwa, krakowska przewodniczka, z którą rozmawiał reporter Radia Kraków Jan Pająk. Amaus wrócił po dwóch latach tutaj znowu na Zwierzyniec i chcemy też inne tradycje, które były tutaj dawniej odnowić. I rzeczywiście dużo tych tradycji wróciło. Wróciły na przykład drzewka Emausowe, których konkurs przeprowadza miasto Kraków. No i chcemy też wrócić do takiej tradycji, która była tak najbardziej rozpowszechniona w XIX wieku, czyli takiego spaceru właśnie na odpust Emaus. W tamtych czasach w XIX wieku do podkrakowskiego Zwierzyńca, czyli zupełnie osobnego wtedy części już poza miastem. No i rzeczywiście po tych świętach, po tych tradycyjnym sobotnim przejściu po grobach, po kościołach, po Wielkanocy ten poniedziałek miał być już też takim z jednej strony wyjściem od stołów, żeby już przestać już jeść i właśnie nawiązaniem do Ewangelii świętego Łukasza, właśnie kiedy uczniowie spotkali Pana Jezusa idąc do Emaus. No i stąd ten Emaus tutaj przy kościele Najświętszego Salwatora. Czyli takie połączenie i tego spaceru, takiego odpoczynku, odjedzenia w w końcu może uda się w takim razie schudnąć po tym jedzeniu od razu. <śmiech> no i połączenie oczywiście świąt. Tak, tak. To był ten wymiar taki bardzo religijny, bo tak jak mówię, nawiązanie do, do Ewangelii, które jest ci w kościołach, ale też do tego odpustu, tak? Czyli każdy kościół ma swoje takie święto i właśnie to święto przy kościele na świętego Salwatora właśnie było. Było dzisiaj, w poniedziałek wielkanocny, ale też bardzo ważne była ta część patriotyczna. Dlatego, że musimy pamiętać, że w XIX wieku Kopiec Kościuszki był już fortem. Był zamknięty dla Polaków. Mieliśmy zabory. I to był moment, kiedy Austriacy otwierali i można było wejść na Kopiec Kościuszki. Także osoby wychodziły z Krakowa. To było prawie półtorej kilometra. No wychodziło oczywiście mieszczanie. Przyjeżdżali tutaj wozami. śmigus, dęgus, Normalnie była tutaj dla pospólstwa była woda. Dla nich były perfumy. I przyjeżdżali tutaj. I potem właśnie wyjeżdżali, czy przychodzili pod Kopiec, Kopiec Kościuszki. I to była taka, mówiono nawet pielgrzymka. Mówiono o o takim wyjściu patriotycznym bardzo. Także to ten wymiar religijny, oczywiście też odpustowy, ludyczny i ten wymiar też patriotyczny i do tego właśnie chcemy nawiązać. Przejdziemy sobie właśnie taką trasą, jak ci Krakowianie sobie przechodzili, ale potem szli na Kopiec Kościuszki. To rzeczywiście stricte, stricte tam uda się ten spacer. Jak, jak w ogóle będzie wyglądała ta trasa? Zaczynamy tutaj od pętli na Salwatorze Tramwajowej i potem sobie przechodzimy trasą tutaj, zobaczyć też te rzeczy, które które są, zabytki, które są na zwierzyńcu. Czyli będziemy i na samym Emausie, będziemy też taką nową tradycją, która teraz jest, bo mamy szlak smoków w Krakowie i będziemy pod smokiem Emausowym, który jest nie tylko dzisiaj, ale przez cały rok i on przypomina właśnie o tym, że ten Emaus dzisiaj jest. Przejdziemy sobie na dziedziniec klasztoru Norbertanek i potem już drogą na Kopiec będziemy przechodzić koło, koło kościołów, które są na Salwatorze i przejdziemy sobie pod cmentarz salwatorski i pod Kopiec i tam zakończymy i kto będzie chciał to jeszcze sobie na ten Kopiec będzie mógł wejść. Wczoraj pogoda była cudowna, także widoki były takie, że było widać Tatry. No a dzisiaj nam słoneczko wychodzi, więc też myślę, że będzie, będzie pięknie. I wtedy rzeczywiście my kończymy nasz spacer u podnóża Kopca. Kościuszki, a kto będzie chciał, bo to już jest też wejście, dzisiaj niestety płatne, wtedy Austriacy pozwalali wejść. A dzisiaj, żeby wejść na Kopiec, tak jak w każdym... To są trzy dni w roku tylko, kiedy Kopiec jest bezpłatny. Także to już kto będzie chciał, to sobie kupi bilet i wyjdzie na sam Kopiec. I będziemy mógł też te inne miejsca przy Kopcu zobaczyć na przykład Muzeum Kościuszkowski. Jak to wygląda? Czy ludzie mogą dołączyć tak sami z siebie? Czy, czy trzeba tutaj mieć już jakiś bilet? doktor Karolina Paprykowska-Dymet, realizator w Krakowskim Forum Kultury. Spacer Emausowy inauguruje cykl Kraków na Okrągło. Cykl ponad 250 spacerów, które realizujemy na zapotrzebowanie mieszkańców Krakowa, ale także turystów. To jest cykl spacerów w języku polskim w przewadze, ale mamy także w swoje Ofercie spacery anglojęzyczne. Spacery praktycznie w całości obsługiwane są przez platformę internetową kno.com.pl. Tam też można dokonać rejestracji na większość naszych spacerów. I te relacje przygotował dla państwa Jan Pająk z Radia Kraków. A teraz z Krakowa przenosimy się na południowy zachód. Jak poniedziałek wielkanocny spędzają mieszkańcy Śląska Beskidów i pogranicza polsko-czeskiego. O tym już teraz opowie nam Szymon Brandy z Radia Katowice. Dzień dobry, Szymonie. Dzień dobry, albo również dobre odpoledne. Pięknie. jesteśmy na pograniczu polsko-czeskim. No i ja zacznę może od tego, że jeżeli chodzi o Śląsk Cieszyński, gdzie właśnie się teraz znajduje, to można jeszcze w poniedziałek wielkanocny dojadać świąteczne przysmaki wśród nich także muzina i to jest taki przysmak wytrawny który przygotowuje się w wielką sobotę na śniadanie wielkanocne i jak zostanie to także na poniedziałek wielkanocny w cieszyńskich domach zapiekana biała kiełbasa w cieście drożdżowym. Myślę sobie, że w każdym cieszyńskim domu coś takiego musi się pojawić. U mnie także. Poniedziałek wielkanocny w naszym regionie to nie tylko śmigus, dyngus. Tych lokalnych zwyczajów jest więcej, ale ja proponuję właśnie zacząć od śmigusa w Trójwsi Beskidzkiej. Koniaków, Jaworzynka i Stebna. Tutaj mówi się o śmiergustach. I co ciekawe, polewało się dziewczyny wodą, jak wynika z przekazów, już w Nocy z niedzieli na poniedziałek. Kawalerowie chodzili po wsi, i polewali panny, i forma była znana, przekazywana z pokolenia na pokolenie w Beskidzie Śląskim. Podobny przebieg miały te śmiergusty w Wiśle. To z kolei już w poniedziałek wielkanocny rzeczywiście. Grupa kawalerów wchodziła do domów, w których były panny na wydaniu. Była też obrzędowa chłosta zwana karwaczem, czyli ruzgą. Smagano dziewczęta po nogach, wypowiadając życzenia zdrowia i to też łączy się z czeskim zwyczajem, o którym za chwilę Zostajemy jeszcze w Wiśle, gdzie funkcjonował także drugi zwyczaj, moiczek, nazywany również goiczkiem. Dotyczył on dziewczynek i najczęściej trzy dziewczynki ubrane odświętnie chodziły z małym, świerkowym drzewkiem przystrojonym w wydmuszki, wstążki i dzwoneczek. One zatrzymywały się pod oknami i śpiewały nie wchodziły do domów, a w zamian dostawały drobne datki. Pieniądze, jajka lub ciastka. No i ich śpiew miał charakter obrzędowy i był związany z ogłoszeniem zmartwychwstania e, i dziewczynki e, z moiczkiem one właśnie nie mogły być polewane w Wiśle. Żywieczyzna to też forma śmiergustu. Tutaj pojawiali się też przebierańcy, śmierguśnicy. Między innymi przebierali się za słomiorza, babę i dziada. Mieli za sobą kołatki zwane na żywiecczyźnie kłapackami. Mieli też wiklinowe bicze i drewniane sikawki. No i tutaj też powtarzał się oczywiście zwyczaj Śpiewania, składania życzeń, polewania domowników, odwiedzania domów, no i tej zapłaty, czyli jajka i kiełbasa w zamian. No i wszystko kończyło się oczywiście wspólną wielką zabawą wieczorną w poniedziałek wielkanocny. Proponuję właśnie teraz Czechy. W poniedziałek wielkanocny obowiązuje w Czechach zwyczaj pomlaski. I on polega na symbolicznym, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, smaganiu dziewcząt plecionką z młodych gałązek wierzby. Te gałązki przygotowuje się już w Wielką Sobotę. No i właściwie w Czechach starsi mężczyźni uczą młodych chłopców, jak pleść taką pomlaskę. W niektórych regionach nazywana ona jest także korbaciem, albo karabaciem, albo też tatarem. I do ten, temu towarzyszy rymowanka hody, hody, dobrowody. Dejte wejce malowane, Nedateli malowane, Dejte Aspoń Bili. No i tym dzielę się z Państwem również życząc dobrych świąt także z południa regionu i z Czech. Wierzę głęboko, że to dobre życzenie dla nas wszystkich. Bardzo Ci Szymonie. Dziękuję. Szymon Brandes z Radia Katowice. Dziękuję serdecznie. A kto ich spotkał, tego szczęście nie opuści. Na poznańskim osiedlu Ławica odbyły się żandary. To ponad stuletnia tradycja, która polega na zaszczepianiu mieszkańców, zaszczepianiu, przepraszam, mieszkańców przez idących w barwnym korowodzie przebierańców. Może zaszczepianiu dobrym nastrojem. Jedną z osób, na które się natknęli był reporter Radia Poznań Szymon Majszak. Dzień dobry Szymonie. Dzień dobry, na pewno mnie zaszczepili, tak. Dobrym humorem. No to na czym polega ten zwyczaj? Opowiedz nam proszę. Wszystko się zaczyna po pierwszej porannej mszy. Wtedy na ulicę wychodzą osoby w strojach policjanta, dziada, baby, jest jeszcze ksiądz i diabeł. Grają na akordeonie, symbolicznie uderzają też kijem w łydki na szczęście. No i smarują twarze sadzą tych, których oczywiście spotkają. Kary takiej można uniknąć. No ale oczywiście w zamian trzeba podarować słodki prezent. Jako rewanż można liczyć wtedy na ewentualne dobre życzenia, ale to nie zawsze się zdarza. Osobliwy jest też finał tej radosnej procesji, bo tradycyjny pochód kończy się przy lokalnej piekarni i wtedy, uwaga, uwaga, postać tej tak zwanej baby wchodzi na najwyższy w okolicy komin, no i prezentuje fragment bielizny z wizerunkiem diabła. Proszę posłuchać, jak to wyglądało dzisiaj. Tradycja utrzymana od lat, chodzimy cały czas, odpędzamy złe duchy, no... Ludzie chcą, żebyśmy chodzili, to chodzimy, no, co roku. Tak. Pan za kogo przebrany? Ja jestem za dziada przebrany. No jest e, drugi dziad, jest policjant, jest baba, ksiądz. Co to znaczy, jak się od państwa dostanie, tak po łydkach? No to jest na szczęście, co roku, także... A ja też muszę dostać? Ależ oczywiście. Bardzo dziękuję. No dopiero co zszedł z komina i pewnie dlatego taki zadowolony ten twój rozmówca. A czy wiadomo skąd wziął się ten zwyczaj? On już liczy sobie ponad 100 lat, no a wziął się właśnie ze wsi. To jest fenomen, bo jako jedna z nielicznych w Polsce ta tradycja przetrwała proces wcielania niewielkiej miejscowości Ławica do Poznania. No to już było dekady temu. A mimo to zwyczaj nie zanikł. Wręcz przeciwnie, ma się bardzo dobrze. Najlepiej świadczy o tym to, co mówili spotkani przeze mnie mieszkańcy. Co pan ma na twarzy? Co tu się stało? No nie wiem, czym się ma znali. I dali kijem po błytkach. O! Bolało? Nie. Słyszałam o sąsiadki, o czymś no, takim, aczkolwiek no. mi mieszkamy jest dopiero od półtora miesiąca. Jest jakaś taka tradycja. Zarówno dostaliśmy życzenia, jak i złożyliśmy. Dla mnie to jest bardzo fajna tradycja. My tu od dawna nie mieszkamy. Widać, że całe osiedle bardzo mocno się integruje poprzez różnego rodzaju takie akcje. Osiedle się integruje, no i też rozmawia o tym, o tym się mówi, na to się czeka. Niewykluczone, że tradycja żandarów wkrótce zostanie wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Urząd Miasta Poznania zlecił wykonanie specjalnej analizy. Czy są przesłanki do tego, aby się o to starać? Jej wyniki poznamy w piątek, a więc kolejne informacje pewnie za kilka dni w tej sprawie. Szymonie, bardzo Ci dziękuję. To o tradycji Żandarów Radio Poznań dla nas. Pozdrawiamy. Bardzo dziękuję. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Promocja. I Polskie Radio 24 w ten świąteczny poniedziałek, cały czas z Państwem, jest 17:35. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Święta to bardzo dobry czas, żeby wspominać o Polakach mieszkających za granicami naszego kraju. Nasi rodacy rozrzuceni po świecie, kultywują polskie tradycje, pielęgnują język. I tak właśnie jest wśród Polaków mieszkających na wschodzie. W Rosji, Gruzji, na Ukrainie czy Białorusi. O Wielkanocy za naszą wschodnią granicą teraz opowie Państwu Maciej Jastrzębski. Co kraj to obyczaj. Polskie wielkanocne tradycje uznawane są za jedne z piękniejszych na świecie. Obrzędy Wielkiego Postu, później Wielkiego Tygodnia, w tym sobotnie poświęcenie pokarmów, niedzielne procesje rezurekcyjne i wreszcie poniedziałkowy śmigł z dyngus oraz różne zabawy z jajkami podkreślają wyjątkowe podejście Polaków do Świąt Wielkiej Nocy. Dziś na dłużej zabiorę państwa na Ukrainę i do Gruzji. Tam Polacy pilnie obserwują lokalne tradycje prawosławne i zachowując zwyczaje przodków, siłą rzeczy adaptują miejscowe. Na początek przypomnijmy, Polski, wciąż jeszcze spotykany na Kujawach, zwyczaj sprzątania i przyozdabiania chat na Wielkanoc. Mówiła mi o tym etnografka Eliza Sutkowska. Jedną z form zdobienia, taką ogólną, którą praktykowano w przypadku różnych świąt, było sypanie wzorów piaskiem na podwórkach. Dawniej też w izbach również, czyli robiono takie tutki na przykład z papieru i drobniutkim, żółtym piaseczkiem sypano różne wzory. To były wzory zwykle kwiatowe, mogły to być, też być geometryczne, różne spirale. Takie te dwany kwiatowe nazywano to te wzory sypane piaskiem to był element zaznaczenia czasu świątecznego i oddzielenia go od czasu codziennego. Mieszkając przez prawie 20 lat na Białorusi i w Rosji, zawsze z zaciekawieniem obserwowałem wielkie kosze z pokarmami, które moi prawosławni, ale i katoliccy sąsiedzi przynosili do poświęcenia. Często znajdowało się w nich całe śniadanie wielkanocne z winem świątecznym włącznie. Etnografka Eliza Sutkowska przypomniała, że tak też było w staropolskiej tradycji. Dawniej to nie były koszyki, tylko naczynia duże. Starano się te potrawy wielkanocne w całości poświęcić, czyli to był chleb, ciasta, mięsa, kiełbasy, sól, chrzan, ser również, masło. Te produkty wkładano do tego, co było, czyli do tych pojemników większych. Kopanki, czyli drewniane takie niecki, w których zarabiano ciasto na chleb. To były dobre naczynia. Można też było to wkładać większe kosze, ale nie były to takie maleńkie koszyczki, jakie dzisiaj kojarzymy ze święconką, ponieważ na no, tego jadła po prostu, wiadomo, było dużo. Zanosiło się to święcone zwykle do albo do jednej chałupy, do jakiegoś bogaczego gospodarza, albo do dworu. No albo do kościoła oczywiście, jeżeli ten kościół był blisko. Doktor Ewelina Wirzę która pochodzi z Syberii podkreśla, że choć w jej rodzinnej wsi zachowano tradycje polskie, to jednak dopiero mieszkając w Polsce zobaczyła jak kolorowe i radosne mogą być święta Wielkiej Nocy. Co ja zauważyłam odkąd mieszkam w Polsce, jednak tutaj przygotowanie do świąt jest inne. W sklepach jest wiele więcej do kupienia na święta. Właśnie moja mama mi mówiła, że szkoda, że oni nie mają na przykład pierników w formie zajączków, czy baranków, czy babek w postaci baranków i do dekoracji różnych wianków, jajek, zieleni, no i tak dalej. Też warto podkreślić, że w Rosji święta wielkanocne obchodzi się tylko jeden dzień, a poniedziałek już jest normalnym dniem roboczym, więc wierszynianie obchodzą przeważnie jeden dzień świąt, ale oczywiście pamiętają, że jeszcze jest drugi dzień świąt, gdzie w tradycji polskiej polewa się wodą. Odkąd mieszkam w Polsce, Widzę, że tutaj święta obchodzi zupełnie inaczej. Jest bardziej kolorowo, weselej i samo przygotowanie do świąt jest inne i czuję się, że naprawdę są święta. Zaraz zajrzyjmy do Gruzji, gdzie mieszka polska fotografka Magdalena Konik. Magdę znam od wielu lat. Wiem, że gro czasu spędza w górskim regionie Tuszeti, gdzie jeździ konno i fotografuje pasterzy pędzących owce górskimi wąwozami. A zdecydowanie jest to rodzinne święto i całe. można to zobaczyć na przykład w Tbilisi, kiedy nagle i pustoszeje, ponieważ wszyscy jadą do siebie, do regionów, na swoje wioski, do małych miejscowości też, żeby świętować razem. Zwłaszcza, że no niektórzy już w piątek mają wolne, więc wtedy łącznie z poniedziałkiem, no to już jest cztery dni na to, żeby spotkać się z bliskimi, zobaczyć i spokojnie też wrócić w przyszłym tygodniu. Więc poza tym, że jest Wielkanoc, jeszcze jest święto zmarłych, więc wszystkie powody do tego, żeby przyjechać do siebie na wioskę, z której się po pochodzi, a do tego, żeby spędzić ten czas właśnie z rodziną. A ile jest tych dni świątecznych? Tak jak u nas dwa? Niedziela Wielkanocna, czas zmartwychwstania i poniedziałek Wielkanocny? To znaczy tak, no już w sobotę wieczorem zaczyna się świętowanie przez pójście do cerkwi, czuwanie. Często jest tak, w bardzo wielu miejscowościach jest także ta to nabożeństwo trwa czasami trzy godziny, byłam raz na nabożeństwie, które trwało sześć godzin i wtedy o wschodzie słońca, kiedy się kończy i w obieca się światu dobrą nowinę, że, że Jezus stał, idzie się na cmentarze. I często jest tak, że na cmentarzach je się ten pierwszy pośniłek, dzieli się jajkami, stópka się jajkami, żeby życzyć sobie wesołych świąt, wielkiej nocy i dopiero potem, powiedzmy, idzie się do domu już zanieść tą dobrą nowinę. Są oczywiście różnego rodzaju tradycje i chyba najbardziej taką charakterystyczną tradycją jest, można by powiedzieć, leloburki, które przetrwało w jednej wiosce w górii, na w zachodniej Gruzji. I trzeba przyznać, że to jest chyba jedyna wioska w, w całej Gruzji, do której zjeżdża poza mieszkańcami, poza rodzinami, sąsiadami, którzy chcą się spotkać jeszcze bardzo, bardzo wiele osób, którzy są gośćmi albo tych rodzin, albo no, powiedzmy święto tam akurat zrodziło się bardziej też turystyczne. To jeszcze tylko wyjaśnimy, co to jest zazwyczaj. Tak, pokrótce bardzo wyjaśniając skąd to się wzięło i co to w ogóle jest. Kiedyś, kiedyś, bo podobno datuje się tą grę na około 3000 lat, używano gry Lelo Burdi, czyli dosłownie turlania piłki, do tego, żeby w czasach pokoju wyznaczyć ludzi z danej wioski. To była czasami gra między wioskami, między miasteczkami, między dzielnicami, między na przykład dwoma częściami większej wsi. Chodziło w tej grze o to, by w czasach pokoju wyznaczyć mężczyzn, drużynę, która będzie najsilniejsza, najsprytniejsza, po to, że gdyby przyszły czasy no, gorsze, to ci e, ludzie będą właśnie odpowiedzialni za obronę wioski. To znaczy jest... Kilka, można by powiedzieć, pomysłów, dlaczego to święto zostało, właściwie ta gra odbywa się w czasie Wielkiej Nocy, ale nikt tego nie jest pewien, dlaczego akurat wyszło to w Wielkanoc. W związku z tym, no właśnie tylko w Szuchuti, gdzie odbywa się ta gra, na samym początku, kiedy ludzie wychodzą z cerkwi w niedzielę, już z dobrą nowiną, idą do domów. O czym około godziny 10 zaczyna się tak zwane wiązanie piłki. To jest też związane z regionalnymi tradycjami, że ta piłka ma w sobie zawierać elementy danego regionu. Więc jest tam wełna owcza, jest włosie końskie, jest to podlane winą, jest ziemia lokalna, są trociny z drzew lokalnych i to przeważnie ma ważyć około 17 do 18 kg. Jest to wiązane i dawane... Duchownemu, który akurat jest szukut, na to, żeby tę piłkę poświęcił. On oczywiście tę piłkę rzuca też do ludzi, pokazuje, że wprowadza ją do cerkwi i ona sobie w cerkwi jest, powiedzmy przez kilka godzin. Mniej więcej po południu potem odbywa się festyn, taki tradycyjny na wielkanoc, można powiedzieć. Odbywają się zapasy, odbywają się no. Występy i tak dalej, i tak dalej. No i mniej więcej koło godziny 16-17 następuje ten punkt zwrotny, czyli zaczyna się gra. Przed samą grą też e, każda z drużyn, czyli każda część szuchuti, wyznacza grup, na który będzie złożona ta piłka, ponieważ poniedziałek wielkanocny z kolei w Gruzji jest dniem wszystkich zmarłych. W związku z tym, skoro Chrystus zmartwychwstał, to następnego dnia jest też nadzieja, że ci nasi zmarli. W, w związku z tym tą wygraną piłkę daje się na wcześniej wyznaczony grup. Najczęściej jest to grup mężczyzny, który tragicznie umarł. I ta śmierć wydarzyła się dosyć niedawno, więc e, idąc pod cmentarzu w obu częściach szuchut można łatwo zobaczyć, w którym roku, ponieważ zawsze jest rok napisany na piłce, w którym roku, na którym grobie została złożona piłka i ona tam już dożywotnie, jak się mówi, dopóki nie zostanie rozłożona, ona tam już leży. Gdzie ty spędzasz święta Wielkiej Nocy? Często było tak, że zapraszałam do siebie na święta osoby, które są z Polski i mieszkają w Tbilisi. A Polacy jakoś spotykają się w święta wielkanocne? ci, którzy mieszkają, pracują w Gruzji, żeby wspólnie chociaż kilka chwil spędzić? W każdym kościele katolickim jest msza po polsku i na pewno jest też, wcześniej są wyznaczane właśnie, może niekoniecznie spotkania, ale jest czuwanie, jest, jest to też ogłaszane na, na różnych stronach parafialnych, również po polsku. Niezależnie od tego, czy kościołem opiekują się akurat Polacy, czy Włosi na przykład tak jak jest w Batumi. To przejdźmy teraz do naszego ulubionego tematu, czyli do potraw świątecznych. Co na gruzińskim stole na śniadanie Wielkanoc no i na ten obiad wielkanocny. Tak, z takich głównych potraw, które można spotkać na święta. Oczywiście jajka, ale jajka malowane na czerwono w Wielki Piątek, żeby powiedzmy, kolor ma symbolizować czarną krew Chrystusa. I tymi jajkami potem w niedzielę wielkanocną i też nawet w późniejsze dni wszyscy się stukają. Które, które jajko pęknie, no to wygrana osoba która zachowa całe jajko. Oczywiście różne są wersje, czy będzie miała powodzenie, bogactwo, czy po prostu szczęście. Nieodzowna jest na przykład paska, czyli takie ciasto drożdżowe które, no można powiedzieć, już się tydzień przed w każdym sklepie pojawia, wszędzie na stołach. Często przynosi się jako po prostu prezent, przychodząc do kogoś w odwiedziny właśnie takie świąteczne. Pozostałe potrawy są najczęściej takie jak przez cały rok, więc to nie ma tak, że tak jak u nas, że akurat na święta robi się więcej potraw, powiedzmy, czy, czy na przykład jakieś serniki, mazurki i tak dalej, i tak dalej. Tutaj aż takich tradycji nie ma, ale z drugiej strony jest to na pewno czas spędzany w rodzinie, Rodzinie przy zastawionym stole. A te życzenia wielkanocne, w tym roku one pewnie szczególnie będą dotyczyły spokoju i pokoju, ale tak w tradycji gruzińskiej czego najczęściej oni sobie życzą? Przede wszystkim pokoju. To, że oczywiście witanie się po Wielkanocy, Chryste Ausgler, czyli Chrystus Zmartwychwstał i odpowiedzi na to, to wiadomo, że oczywiście to będzie jako pierwsze, ale... Też życzenia takie, żeby wszystko było dobrze, żeby było spokojnie, żeby, żeby nic się jakby nie mąciło. To, to najczęściej się pojawia. Lany poniedziałek jest, jest jakaś tradycja oblewania się wodą, czy to tylko nasz zwyczaj nie, polski? Nie, w Grudii nigdy tego nie widziałam. No co tam jeszcze z tych tradycji takich świątecznych w Polsce? Na przykład w niektórych regionach chłosta się dziewczyny witką wierzbową, żeby miały powodzenie przez cały rok. A wiesz to akurat takich tradycji tutaj nie ma, ale w górach często, tylko akurat nie z okazji wielkanocnej, są takie miejscowości, w których na przykład mężczyzn, którzy jeszcze nie znaleźli swoje partnerki, zrzuca się z murka, żeby ich ukarać. Ten murek przeważnie ma około dwóch metrów i jak oni się poturlają, to znaczy, że już nie ma dla nich nadziei w najbliższym czasie, chyba że spadą na dwie nogi, to wtedy jest jakaś szansa, że może znajdzie wybrankę swojego serca. Zamiast tę wioskę inną, której na przykład chłopcy przejeżdżają na koniach, znaczy chłopcy już tacy, którzy Mogliby te partnerki znaleźć i wtedy są chłostani na tych koniach, tak żeby ich zrzucić z koni. Te Takie tradycje, powiem szczerze, są o wiele lepsze niż chłostanie dziewcząt. Czyli można powiedzieć, że Gruzini raczej ten czas przeżywają w takim spokoju i zadumie. Mm, tak. Zdecydowanie tak. I w tym, żeby po prostu cieszyć się obecnością bliskich osób. Wreszcie przenieśmy się na Ukrainę, dotkniętą agresją rosyjską. Tam od prawie 20 lat mieszka polski ksiądz pallotyn Waldemar Pawelec. Bo dla mnie to jest taki szczególny czas. Przede wszystkim nie tylko jako posługę kapłańską traktuję też swoją, swoją służbę, ale jako zwyczajną posługę bycia obok ludzi, którzy przeżywają straszny ogrom wojny też tutaj. Sytuacja się zmienia bardzo, bo dzisiaj jesteśmy pod stałym, ciągłym ostrzałem rakietowym każdego dnia praktycznie. To jest bardzo takie trudne, do tego się nie można przyzwyczaić. Z tym się po prostu trzeba nauczyć żyć. Najtrudniejsze to jest tłumaczyć to dzieciom, co się dzieje, bo one zupełnie nie rozumieją tej rzeczywistości. Ale staramy się przede wszystkim my, jako kapłani, być z tymi ludźmi. To jest dla nich najważniejsze. Być i, i przez swoje bycie, przez to, że staramy się życiem też głosić Ewangelię, no bo tak naprawdę w tej sytuacji, w której jesteśmy wszyscy potrzebujemy pomocy, wszyscy potrzebujemy wsparcia i my kapłani również i, i takiego, takiego rzeczywistego, życzliwego, autentycznego bycia po prostu. To jest w tym momencie najważniejsze dla mnie osobiście jako dla kapłana. Może tej pomocy humanitarnej, którą teraz świadczymy jest mniej, bo Kijów no nie jest już w takiej sytuacji, w jakiej był dwa lata temu, czy nawet rok temu, ale ciągle wspieramy również jakąś pomocą materialną i pomocą humanitarną, która do nas też dociera tych, którzy są najbardziej potrzebujący. Ksiądz już o tym wspomniał. Każdego dnia Polskie Radio informuje o dronach i rakietach wysłanych przez rosyjskiego agresora na ukraińskie wsie i miasta. Można odnieść wrażenie, że no, życie Ukraińców sprowadziło się do ukrywania się w schronach i usuwania gruzy, a chyba tak nie jest. Oni idą do szkoły, do pracy. Tak, wszystko normalnie funkcjonuje tutaj. Szkoły, urzędy, zakłady pracy, ludzie chodzą do pracy. Rzeczywiście problem pojawia się wtedy, kiedy mamy ostrzeżenie o ataku rakietowym, który się zbliża. Jest to z drugiej strony straszne, bo teraz obecne możliwości techniczne pozwalają nam śledzić trajektorię rakiety, która i można dokładnie przewidzieć, w której sekundzie ona zostanie zestrzelona albo uderzy, dotrze do swojego celu. No w tej chwili na przykład jesteśmy bezradni. Znaczy bezradni? System obrony wsiw w Kijowie jest bardzo dobry. To jest najlepszy system obrony, jeżeli chodzi o wszystkie miasta ukraińskie. Te rakiety do nas nie dolatują do celu, one są zestrzeliwane. No ale taki cyrkon na przykład z Krymu dolatuje za 6 minut. Także trudno nawet jeżeli są dzieci w szkole. Proszę sobie wyobrazić ewakuację szkoły za 6 minut, żeby wszyscy mogli zejść do, do schronu. No nie jest to łatwe I, i, i myślę, że to jest taka największa trudność właśnie dla tych, dla tych miejsc, gdzie są masowe spotkania, masowe zebrania, czyli szkoły, u, urzędy, szpitale. Proszę zwrócić uwagę, że no trzeba ewakuować ludzi, którzy są w szpitalu, którzy leżą na, na oddziale, są prowadzone zabiegi chirurgiczne również w tym czasie. Przecież tego się nie przerywa, bo to komuś ratuje życie. To jest trudne, to jest bardzo trudne i to wymaga pewnego przejścia na inne tory zupełnie, na inne tory myślenia, inne tory życia. Tego się nie da przyzwyczaić, z tym się po prostu trzeba nauczyć żyć. I staramy się z tym codziennie uczyć żyć. A jak w takich warunkach ludzie przygotowują się do Świąt Wielkiej Nocy? Ta sytuacja wygląda różnie, zależnie od miejsc, w których jesteśmy, bo oczywiście na tych terenach, które są bardzo blisko działań wojennych, Cherson no, na przykład, czy Zaporoże, no, to to zagrożenie rzeczywiście jest o wiele większe niż w Kijowie. I to wszystko zależy od tego, jak, w którym rejonie Ukrainy jesteśmy. No, przygotowujemy się, pieczemy paschy, przygotowujemy jajka, pisanki. To jest bardzo piękna tradycja też tutaj ukraińska i to wszystko nam, co się dzieje na zewnątrz, nie zaburza nam przeżycia świąt. One mają trochę inny charakter. Ale też chyba psychologicznie trochę pomoże ludziom odpocząć. To prawda, bo też wszyscy potrzebujemy, to co powiedziałem wcześniej. My też kapłani tego potrzebujemy. Najtrudniej jest przeżywać sytuację wojny, kiedy jest się samemu, w samotności. Łatwiej przeżywa się trudności, łatwiej przeżywa się takie rakietowe, kiedy nawet siedzą w schronie można sobie porozmawiać o prostych, zwyczajnych sprawach, czy, czy o tym, co się działo wczoraj, czy o tym, jak wspólnie świętujemy, czy jak będziemy świętować. To są takie codzienne tematy, na które teraz rozmawiamy. Kiedy pójść do spowiedzi, kiedy można księdza w konfesjonale znaleźć, jeszcze w tym czasie też, żeby oczyścić nie tylko swój dom posprzątać, ale i swoją duszę. To są takie tematy, które proste. Jesteśmy razem, więc też te święta wielkanocne, to jest taki czas, że my staramy się jako kapłani organizować ludziom naszym wiernym nie tylko liturgię, ale również i takie wspólne świętowanie, czyli w bardzo wielu naszych kościołach, domach parafialnych wspólne śniadania wielkanocne z ludźmi, z tymi, którzy zostali sami, bo też trzeba wiedzieć, że bardzo dużo ludzi, szczególnie mężczyzn, którzy zostali, którzy nie są w tej chwili wcieleni do wojska, ale zostali sami, bo żony z gdzieś wyjechały jeszcze ciągle, no to dla nich też przygotowujemy te te święta, żeby oni mogli odczuć atmosferę, klimat, świętowania. W tym roku katolicy i prawosławni chrześcijanie nie będą wspólnie w tych samych dniach obchodzić świąt Wielkiej Nocy? Nie. Kościół prawosławny prawosławne Kościół Ukrainy i Kościół Greko-Katolicki przeszli na tak zwany kalendarz neojuliański, czyli wszystkie święta stałe, czyli Boże Narodzenie, Objawienie Pańskie i różne ofiary. Te święta, które mają wyznaczoną swoją datę, oni świętują razem z nami zgodnie z kalendarzem gregoriańskim. Natomiast wszystkie uroczystości związane, ruchome tak zwane, związane z datą Wielkanocy są, są obchodzone według kalendarza juliańskiego. I właśnie w tym roku tak jest. To wynika z różnicy kalendarzy. Kalendarza gregoriańskiego i kalendarza ale to jest też ciekawe, bo na Ukrainie jest bardzo wiele mieszanych małżeństw, szczególnie na po Podolu, okolice Winnicy, Chmielnickiego, to ludzie świętują dwukrotnie i teraz świętujemy też Wielkanoc i później zgodnie z kalendarzem juliańskim też będziemy świętować po raz drugi I to takie już jest niepisany zwyczaj. To niezbyt szczęśliwy przykład, ale mówię tu o Białorusi i Rosji, gdzie przez wiele, wiele lat pracowałem. Tam, kiedy te święta się rozchodziły datami, ludzie przychodzili nawzajem do, do swoich świątyń po to, by sobie złożyć życzenia. To taki był na przykład na Białorusi w Mińsku szacunek wiernych katolickich dla prawosławnych i odwrotnie. Tak dokładnie jest. I tak my to też tutaj kultywujemy. Zresztą nawet w kościołach, w ogłoszeniach, kiedy są święta wielkanocne, czy jakieś uroczystości nie tylko związane z Wielkanocą, ale również święta, które obchodzą wierni kościołów wschodnich, to my im przypominamy naszym wiernym o tym, że pamiętajcie, nasi bracia prawosławni, grekokatolicy w najbliższym czasie tego i tego dnia obchodzą święta takie i takie, więc nie zapomnijcie ich odwiedzić, złożyć im życzenia. To taki naturalny są taki prosty, zwyczajny na takim poziomie właśnie miejscowym chyba chyba najbardziej e, skuteczny tak naprawdę ekumenizm, bo to pozwala ludziom po prostu normalnie żyć razem, normalnie przeżywać też to, co się teraz tutaj dzieje, wspólnie świętować, wspólnie też sobie współczuć w takich trudnych momentach i to jest to, co nas rzeczywiście bardzo łączy, mimo różnicy kalendarzy. A co z tymi, którzy siedzą w okopach na pierwszej linii frontu? Czy do nich także dotrą święta? Wiem, że z bardzo wielu miast, miejscowości wyruszyły grupy wolontariuszy, którzy pojechali do i jadą też w tych dniach i do żołnierzy i również do osób cywilnych, żeby też pomóc im te święta przeżyć. No tak to wygląda, ale my staramy się ludziom, którzy przeżywają te trudne momenty, trochę może nie dodać radości, bo, bo to, że przywieziemy im jakąś pomoc humanitarną, to jest bardziej wyraz życzliwości człowieka, ale przez to, że też pamiętamy o nich, że staramy się być... Dzieci malują malują też rysunki, które przekazujemy dla żołnierzy, dla wojskowych. Ja się kilkakrotnie spotykałem z żołnierzami, czy będąc gdzieś tam w ich okopach, na przykład w ich, w ich tych blindarzach, gdzie oni mieszkają, widziałem właśnie na, na ścianach wytapetowane, ściany wytapetowane dziecięcymi rysunkami. To jest dla nich w pewien sposób pewien amulet, który chroni ich i naprawdę żołnierze bardzo sobie to cenią i my to też mówimy dzieciom, dzieci malowały już rysunki, aby właśnie też w taki sposób obdarować takimi podarunkami, prezentami, Naszych żołnierzy. To jest też bardzo ważne, żeby im to też przybliżyć. Tony pisanek, które pojadą też na, na front do żołnierzy, czy pasch, czyli tych babek wielkanocnych, które też będą i teraz i później, to też jest taki znak tego, że wspólnie pamiętamy. My się tutaj umiemy dzielić też. Jedną babkę pieczemy dla siebie, a drugą dla, dla tych, którzy potrzebują. To też jest taki piękny zwyczaj i, i nie ma tutaj problemu z tym, żeby ktoś myślał o innych. To jest też ten czas wojny wyzwolił w ludziach ogromną życzliwość też i ogromną wdzięczność za to, co otrzymujemy. Naprawdę to jest też takie piękne, że umiemy się dzielić tym co, tym, co mamy. No cóż, wypada mi tylko w imieniu słuchaczy Polskiego Radia i zespołu dziennikarzy życzyć księdzu i wszystkim na Ukrainie spokoju i pokoju. Jesteśmy całym sercem z wami. A czego wy sobie życzycie tak najbardziej? My się tu pozdrawiamy, tak jak pan rozumie, panie Macieju, Chrystus was kres, czyli pan Jezus zmartwychwstał. Mhm. To jest bardzo popularne pozdrowienie, to jest normalne pozdrowienie, którym się ludzie obdarzają, kiedy wchodzą do sklepu, do maszutki, do autobusu, przychodzą do pracy, szczególnie na zachodniej Ukrainie. I my sobie życzymy tego, że tak jak pan Jezus zmartwychwstał, pokonał zło i śmierć, tak Ukraina zmartwychwstanie po tej wojnie i pokona zło i zła, która teraz nas otacza i nie pozwala nam normalnie funkcjonować. To zmartwychwstanie Chrystus jest pewnym symbolem, nie tylko faktem historycznym, które tam odbyło się 2000 lat temu, ale, ale Ukraina zmartwychwstanie i po tej wojnie, która... To jest straszna wojna, jeśli, jeśli się, kiedy się jest tutaj w centrum tego wszystkiego, czy widzi się to, co się dzieje, spotyka się ludzi, to myślę, że to jest ogromny proces. Ale, ale tak jak przez cierpienie Chrystusa i jego śmierć na krzyżu, na tym się nie skończyło jego życie, tylko przyszło zmartwychwstanie. Tak myślę, że i po tym po tym, co zaraz przeżywamy tutaj na Ukrainie, szczególnie ludzie, którzy są dotknięci bezpośrednio utratą swoich bliskich, utratą yy, zdrowia swoich bliskich, że w końcu będą mogli doświadczyć radości zmartwychwstania. Tak jak każdego roku życzę moim rozmówcom, ale przede wszystkim słuchaczom pokoju i spokoju. Choć święta wielkanocne dobiegają końca, to pamiętajmy, aby ich przesłanie, przebaczenia, odkupienia i nowego życia towarzyszyło nam przez cały rok. Nic dodać, nic ująć jak to zwykle w opowieściach Maćka Jastrzębskiego, tym razem o świętach za naszą wschodnią granicą. Dziękuję Państwu za wspólny czas, kilka wspólnych godzin. Po godzinie 18 przywita się z Państwem Maria Furtyna. Reklama. Nowa super hybryda BYD ATTO 2 dmi Prosty sposób na oszczędną jazdę. W mieście jeździsz na prądzie nawet 150 km trasie masz łączny zasięg do 1000 km. Teraz SUV ATTO 2 jest dostępny już od 60 399 złotych w kredycie 50 na 50 z zerowym oprocentowaniem. Sprawdź na byd.com lub w najbliższym salonie BYD. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.